Oh, Nie a, a... Tak, Kasia, Te trzeba to... śpiewać, tatuażyk tam leci ona, ona, ona chciała być w Abu Dhabi Kasia chciała no. być w Abu Dhabi Abu Dhabi A ja lubię, kiedy mówi do mnie tatuażyk, tatuażyk, tatuażyk. Zobaczy co się stanie to niej za plecami Tatuażyk Tatuażyk Tatuażyk Tatuażyk Tatuażyk Okulary Prawie jak Andrzej, nie będę gadał z wami Tych śmieci to śmietnik, tam skara luchami Zapaledlany świeczek, już nie są z nami Skończ mi tu lepiej z tymi farmazonami Jak z was tu nie wiedzie mi z karabinami Ani z klankami, zresztą